żywa! Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki sowietolog, autor dziejów polskim. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Wydarzenie goni wydarzenie od 4 lipca, od tej wielkiej ofensywy. Czy była ta świadomość, że to będzie walka na śmierć i życie już niebawem? Była od początku lipca, dlatego że, pamiętajmy, ofensywie Tuchaczewskiego towarzyszył rozkaz będący jakby manifestem. Ten właśnie, który głosi owe słynne, a raczej niesławne słowa przez trupa Białej Polski, Rozpalimy pożar europejskiej rewolucji, a więc jasno została zdeklarowana jako cel ofensywy po prostu zagłada państwa polskiego. Drugi aspekt, który także był bardzo czytelny, to to, że trzeba wszystkie siły naprężyć, by spróbować powstrzymać tę lawinę idącą od wschodu. Plan pierwotny Piłsudskiego, polegający na uderzeniu wyprzedzającym na Ukrainie, jednak trafił w militarną próżnię. Tam wojska sowieckie uniknęły decydującego starcia, a skupiły się na uderzeniu na północy. Pierwsze, przypomnijmy, uderzenie zostało jeszcze powstrzymane przez front generała Szeptyckiego do początku czerwca 1920 roku, ale Tuchaczewski tylko zbierał siły do znacznie większego, decydującego uderzenia. I tak jak pani redaktor powiedziała, rzeczywiście zgromadzono ogromne siły do dyspozycji frontu zachodniego, którym kierował Tuchaczewski, 27-letni, młody, ambitny, zdolny dowódca sowiecki. To było istotnie 800 tysięcy żołnierzy wszystkich formacji, choć w pierwszej linii 140-150 tysięcy tych, którzy od razu mogli uderzyć na Polskę. Ta lawina, która ruszyła 4 lipca była na tyle groźna w połączeniu także z zaawansowanym odwrotem wojsk polskich z Kijowa, z Ukrainy, i bardzo efektywnym działaniem pierwszej Armii Konnej z budionnego, siejącej postrach na tyłach Armii Polskiej właśnie z tamtych terenów ukraińskich się wycofującej. To razem tworzyło stan realnego zagrożenia. I stąd właśnie decyzja nowego rządu, powołanego pod przywództwem premiera Władysława Grabskiego, by prosić o pomoc państwa zachodnie, Korzystając z okazji, jaką była konferencja międzyaliancka w SPA w Belgii, ta konferencja od dawna przygotowywana miała zająć się innymi sprawami, głównie odszkodowaniami Niemiec po I wojnie światowej. Ale nagle w świetle zagrożenia Polski i zagrożenia, jakim przecież mogło stać się dla całej Europy wtargnięcie bolszewików Armii Czerwonej do centrum kontynentu, Musieli się przywódcy państw zachodnioeuropejskich zająć także sprawą polską. Czy chętnie, czy niechętnie, bo uważa pan, że Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii, upokorzył Władysława Grabskiego podczas spotkania w SPA? Rzeczywiście ta sprawa zajmowała mnie bardzo szczegółowo. Poświęciłem jej swoją dużą książkę pod tytułem Pierwsza Zrada Zachodu Zapomniane pisment. 1920 roku i miałem okazję sporo spędzić czasu w archiwach i sowieckich i amerykańskich i brytyjskich i to właśnie archiwum premiera Lloyd'a George'a, które znajduje się w parlamencie brytyjskim, bardzo zresztą sympatyczna czytelnia, tylko cztery miejsca są w tej czytelni, w Izbie Lordów ona się mieści, pozwoliło mi zrozumieć skalę niechęci, a nawet powiedziałbym wrogości tego przywódcy państwa angielskiego do Polski, w tym momencie, to znaczy latem 20 roku i zastanowić się nad powodami tej wrogości. Otóż Polska Piłsudski przeszkodziła Lloyd George'owi w jego planie już realizowanym od stycznia praktycznie rzecz biorąc XX roku porozumienia z Rosją Sowiecką. Skoro są to komuniści, nie szkodzi. Możemy porozumieć się z komunistami. Starał się do tego przekonać Francuzów. Ci byli bardziej niechętnie nastawieni do zgody z bolszewikami, ale Lloyd George parł niepowstrzymanie i zaczął już swoje rozmowy najpierw ekonomiczne z wysłannikami bolszewików, rozmowy, które jednakże miały w jego zamyśle przekształcić się jak najprędzej w rozmowy polityczne. I tutaj nagle Polacy próbują jakąś akcję podjąć na własną rękę, a więc w momencie, kiedy ta akcja się załamuje, akcja polska, okazuje się, że jednak kontrofensywa czy ofensywa bolszewicka jest bardzo groźna dla Polski, Lloyd George wyraźnie jakby zacierał ręce. No widzicie, macie, czegoście chcieli. Kiedy czyta się zarówno protokoły tych dwóch spotkań, które się odbyły, premiera Grabskiego z przywódcami Entente, mocarstw zwycięskich i sprzymierzonych. I kiedy czyta się komentarze do tych spotkań ze strony polityków brytyjskich, w szczególności sekretarza rządu brytyjskiego, Morisa Hankeya, no to widać stopień lekceważenia i pogardy okazywanego polskiemu premierowi, i nieuczciwość postępowania w stosunku do niego. Kiedy 10 lipca 1920 roku premier Władysław Grabski został przyjęty przez przywódców Wielkiej Brytanii i Francji oraz najważniejszych wojskowych, to właściwie co takiego się wydarzyło? Na czym to upokorzenie polskiego premiera polegało? Lloyd George narzucił premierowi Grabskiemu skrajnie upokarzające warunki dla jakiejkolwiek obietnicy udzielenia Polsce pomocy materiałowej, pomocy dyplomatycznej, mowy o pomocy militarnej nie było, w przypadku zaatakowania centrum ziem polskich. Otóż Lloyd George określił, że Dopiero kiedy Polska zrezygnuje ze wszystkich ziem na wschód od Bugu, tych ziem, które były warunkowo uznane jako tymczasowa zachodnia granica Rosji, a wschodnia granica Polski notą mocarstw przymierzonych z 8 grudnia 1919 roku. Wtedy być może państwa zachodnie udzielą Polsce pomocy, jeśli rzeka Bóg zostanie przekroczona przez Armię Czerwoną. Polska miała także wyrzec się jakichkolwiek pretensji do Wileńszczyzny, do Śląska Cieszyńskiego, do wszystkich właściwie terenów spornych ze swoimi sąsiadami. Nawet jeśli w grę wchodziła zasada etnograficzna. A więc no, niewątpliwie na wileńszczyźnie przewagę zdecydowaną etnograficzną mieli Polacy nad Litwinami, podobnie jak na terenie Śląska Cieszyńskiego Polacy nad Czechami. Ale Lloyd George chciał w każdym punkcie, w którym mógł uszczuplić stan posiadania Polski. Najważniejszym jednakże oszustwem dokonanym przez Lloyd George'a było niepoinformowanie premiera Grabskiego, że tę wschodnią linię, którą dyktuje jako linię graniczną dla Polski, Chce przeciągnąć przez Galicję. O tym nie mówił Grabskiemu. To była ta słynna linia Kerzona, właściwie zrobiona przez sekretarza Lloyd'a George'a, Filipa Kerr'a. Właśnie, to udało mi się ustalić, że jedny Lord George Nathaniel Kerzon, który był szefem Foreign Office, czyli w tłumaczeniu na polski minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Otóż Lord Kerzon tylko podpisał depeszę wystosowaną następnego dnia, czyli 11 lipca po tej rozmowie z Grabskim. Depeszę, w której pod adresem swojego odpowiednika w rządzie sowieckim, Cicerina skierował propozycję rozpoczęcia rozmów o przerwaniu działań wojennych wobec Polski i pośrednictwa brytyjskiego w tych rozmowach. A jako ofertę przedstawił właśnie nową granicę, na którą wojska polskie miały się wycofać, rezygnując z pretensji do wszystkiego, co jest na wschód od tej granicy. I otóż właśnie w tej linii, której nie narysował wcale Kerzon, ale narysował sekretarz premiera Lloyd George'a na zlecenie swojego patrona, Philip Kerr, pojawiła się propozycja oddania całej Galicji Wschodniej z Lwowem włącznie w ręce sowieckie. I było to podwójnie niesłychane, po pierwsze dlatego, że nie został w ogóle o tym poinformowany przedstawiciel rządu polskiego, premier, a po drugie Galicja, przypomnijmy, nigdy wcześniej w historii nie wchodziła w skład jakiegokolwiek państwa rosyjskiego. A zatem premier Wielkiej Brytanii ofiarował Rosji kosztem Polski coś, co nigdy wcześniej do Rosji nie należało. Czyli to był rozbiór Polski. Tak, w istocie tak i dokonywany w bardzo dramatycznych dla Polski okolicznościach. Całe nasze szczęście polegało na tym, że strona sowiecka chciała jeszcze więcej. Gdyby Lenin zdecydował się przyjąć tę ofertę, to los Polski mógłby być rzeczywiście bardzo zagrożony, bo mocarstwa zachodnie z całą siłą naciskałyby wtedy na zrealizowanie planu naszkicowanego przez Lloyda George'a. Ale właśnie bezpośrednio po wysłaniu depeszy podpisanej przez Kerzona do Ciczerina kierownictwo sowieckie składające się wtedy z czterech członków politbiura, byli to Lenin, Trocki oraz Lew Kamieniew i Stalin, wspólnie z Ciczerinem debatowało nad tym, jak odpowiedzieć na propozycję zachodnią. Podzieliły się te zdania w kierownictwie sowieckim, Trocki i Cicerin uważali, że trzeba przyjąć tę propozycję, bo ona jest zdumiewająco korzystna dla Rosji Sowieckiej. Oddaje za darmo, można powiedzieć, 200-250 km przestrzeni, na której jeszcze były wojska polskie. Miały się nagle wycofać bez walki 250 km na zachód, zostawiając ten cały teren ogromny do dyspozycji Rosji Sowieckiej. A w dodatku, co podkreślał Cicerin w swoim liście do Lenina wtedy, Dostajemy jakby za darmo Galicję Wschodnią, a z Galicji Wschodniej możemy rozwinąć ofensywę nie tylko na Kraków, ale na Wiedeń, Pragę, Budapeszt, na całą Europę Południowo-Wschodnią, mając w swoich rękach lwów. A więc, skoro nam dają, to bierzmy. Ale Lenin chciał więcej Lenin chciał sowietyzować całą Polskę iść, tak jak głosił to wspomniany przeze mnie rozkaz Tuchaczewskiego, na Berlin do rewolucji europejskiej. Dał się ponieść entuzjazmowi sukcesów Armii Czerwonej Lenin i uważał, że Linia Kerzona nie wystarczy, a zatem wszystko pozostało w rękach polskich, konkretnie w rękach polskiego żołnierza. 16 lipca Komitet Centralny Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewickiej odpowiedział na notę Kerzona, odrzucił pośrednictwo brytyjskie w rokowaniach pokojowych i powiedział, że sam gotów jest zaoferować Polsce lepsze warunki niż oferują Brytyjczycy. Oczywiście to było kłamstwo, ale propagandowo bardzo nośne, bo Sowieci mówili, możemy dać lepsze granice Polsce, ale oczywiście w domyśle było ta Polska, której zaoferujemy lepsze granice, to będzie Polska sowiecka. I dramatyzm tej sytuacji był rzeczywiście widoczny, a polskie społeczeństwo, jak się okazało, w większości potrafiło stanąć na wysokości tego dramatycznego zadania. Latem 1920 roku sytuacja była dramatyczna. W Polsce szykowano się do ostatecznego starcia z bolszewikami. Dokonywano werbunku do wojska niemalże wszystkich, którzy mogli nosić broń, a ukończyli 17 rok życia. Natomiast rozpoczęły się polityczne gry o to, kto będzie premierem. Grabski złożył dymisję. I dlaczego WITOS przyjął jednak tekę? Powód był przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich. Wtedy nie było oporu przeciwko sformowaniu nowego rządu obrony narodowej. Na czele z premierem chłopem, zastępcą, czyli wicepremierem, przedstawicielem ruchu socjalistycznego, robotniczego, Ignacym Daszyńskim. Chodziło po prostu o zatrzymanie potencjalnego działania propagandy sowieckiej która głosiła oczywiście, że niesie wyzwolenie chłopom i robotnikom w Polsce uciśnionym przez panów i ksiądzów, prawda, czyli przez szlachtę i księży. Skoro na czele polskiego rządu stoi chłop i reprezentant ruchu robotniczego, obaj absolutnie autentyczni w reprezentowaniu tych właśnie nurtów politycznych. Nikt nie mógł odebrać Witosowi prawa do reprezentowania chłopów polskich, tak jak nikt nie mógł zaprzeczyć, że Daszyński od wielu lat reprezentuje sprawę robotników polskich. To właśnie taki rząd mógł zapewnić skupienie najszerszego poparcia społecznego wokół sprawy obrony niepodległości. I powołanie tego rządu rzeczywiście okazało się niesłychanie skutecznym zabiegiem wieńczącym niejako dzieło tworzenia nowoczesnego narodu polskiego, narodu, w którym są także chłopi, w którym są także robotnicy i ani chłopi, ani robotnicy nie idą za hasłem zemsty klasowej przynoszonym przez bolszewików. To właśnie wyróżni Polskę latem 1920 roku od jej wschodnich sąsiadów, od Ukraińców, Białorusinów i od samych Rosjan, gdzie hasła zemsty klasowej w dużym stopniu zniweczyły ideę państw narodowych, solidaryzmu, w imię którego można byłoby ustabilizować stosunki w tych krajach i stworzyć własne państwa. Dwa bliskie sobie wydarzenia. 25 lipca do Polski na czele alianckiej misji wojskowej przyjechał francuski generał Maxim Véguin. To też y, może być odpowiedzią na pytanie, dlaczego dzień później Józef Piłsudski zwolnił szefa sztabu generalnego generała Stanisława Hallera i mianował na jego miejsce generała Tadeusza Rozwadowskiego. Trwały rozpaczliwe działania, żeby zrobić wszystko, co można zrobić w takim trudnym momencie? Rzeczywiście załamywały się kolejne plany zatrzymania bolszewików. No, dramatycznym niepowodzeniem było poddanie twierdzy Brześć. Kolejne jakby linie oporu przewidywane przez Naczelnego Wodza, czyli przez Józefa Piłsudskiego, padały. A więc ta atmosfera zagrożenia, potrzeby przygotowania nowej formy oporu stawała się coraz bardziej dobitna. Lloyd George, wiedząc o odrzuceniu propozycji pośrednictwa brytyjskiego w rokowaniach polsko-sowieckich, no, musiał jakoś zareagować na ten policzek ze strony władz sowieckich i pozorowanym sposobem udzielenia Polsce pomocy stało się wysłanie wspomnianej przez panią redaktor misji międzyalianckiej. Na czele jej politycznej części stał Lord Dabernon, wcześniej ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie. Częścią militarną kierował generał Maxime Weigand, francuski zasłużony dowódca z okresu I wojny światowej. Tak się złożyło, że i papiery tej misji mogłem bardzo dokładnie przestudiować w archiwum brytyjskim. Obraz tej misji różni się bardzo od tego, który lubimy często przytaczać, mówiąc o XVIII decydującej bitwie w dziejach. To określenie pochodzi właśnie z napisanej kilkanaście lat później książki Lorda d'Abernona, gdzie d'Abernon opisuje swoje zaangażowanie w obronę Polski, swoje zasługi podkreśla i podkreśla, że od początku no jakby wierzył bardzo w polskie możliwości obronne. A przez długi czas właśnie generał Weygand był dla wielu autorem tego wspaniałego planu rozprawienia się w bitwie warszawskiej z bolszewikami. Akurat generał Maxim Weygand zachowywał się w sposób niezwykle lojalny, poprawny, fachowy i również po bitwie, kiedy już wiadomo było, że jest zwycięska, Nigdy sam po laury zwycięzcy nie sięgał. To propaganda narodowej demokracji starała mu się niejako na siłę włożyć ten wieniec laurowy, żeby nie przypadł on czasem marszałkowi Piłsudskiemu. Ale Weygand konsekwentnie podkreślał, że on tylko doradzał, a że autorem planu zwycięskiej bitwy był zgodnie z prawdą szef sztabu, generał Tadeusz Jordan Rozładowski, Człowiek, którego ogromną zasługą, poza oczywiście przygotowaniem planu, był niezłomny, niesłychany, a nawet zadziwiający wszystkich w tamtych tragicznych dniach optymizm. Wciąż, kiedy inni oficerowie, sztabowi, dowódcy chodzili pełni obaw, czy no za chwilę nie przepadnie Polska. Piłsudski także miał te rozterki. Tak, Piłsudski przeżył okres no, co najmniej kilkunastogodzinnego, a może nawet dwudniowego załamania nerwowego, to jest fakt, no po prostu bał się, że to wszystko, co pod jego przywództwem zostało zbudowane, jako podstawy niepodległego państwa, za chwilę legnie w gruzach i odpowiedzialność spadnie na niego. I ta dymisja kilkadziesiąt godzin przed decydującą bitwą. No cóż, generał Stanisław Haller był bardzo dobrym sztabowcem, ale jednak to tryskający optymizmem, takim przekonaniem, oczywiście pobijemy bolszewików i ja wiem jak to zrobić. W skrócie można powiedzieć, tak wyglądała postawa generała Rozwadowskiego, niezwykle cenna w tych warunkach, to właśnie przywrócenie nadziei Rzecz jasna nie związane tylko z jedną osobą, ale niejako skupione wokół generała Rozładowskiego było bardzo ważne. Ale myślałam też o dwóch dymisjach, mówiąc o dymisji, panie profesorze, o tym, że sam Piłsudski złożył przecież na ręce Witosa. Dymisja złożona w dniu 12 sierpnia miała charakter formalny i rzeczywisty jednocześnie, no bo zostały w formie pisemnej złożone akty dymisji zarówno z funkcji naczelnego wodza, jak i naczelnika państwa. I premier Wincenty Witos miał zgodnie z życzeniem Piłsudskiego prawo ogłosić, ujawnić te dokumenty w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Nie dlatego, że Piłsudski chciał zrzucić z siebie odpowiedzialność. Nie, przeciwnie. Piłsudski ruszał w tym momencie 12 sierpnia na front, by osobiście poprowadzić kontruderzenie przygotowane właśnie według owego planu napisanego przez Tadeusza Rozwadowskiego przy pomocy rad Maksima Weygonda, a zatwierdzonego przez Piłsudskiego i to jest największa zasługa wodza naczelnego zawsze, że wybiera plan, który piszą sztabowcy. Piłsudski mógł przegrać po prostu tę bitwę, zostawił akty dymisyjne, by w razie klęski premier mógł szybko przeprowadzić procedurę wyboru następcy Piłsudskiego na te dwa kluczowe stanowiska, czyli naczelnika państwa i naczelnego wodza. To już akurat było po kryzysie, powiedziałbym Piłsudskiego, kryzysie nerwowym. Kryzys z samego początku sierpnia wiązał się właśnie z niepowodzeniem zatrzymania bolszewików na linii Bugu. W momencie, kiedy już zaczął być przygotowywany plan uderzenia od południa na tyły nacierających na Warszawę wojsk bolszewickich, plan 6 sierpnia, podpisany przez Piłsudskiego. Od tej pory Piłsudski już po prostu działał jak rasowy żołnierz, po prostu skupił swoje siły na realizacji wytyczonych zadań, na koordynacji wszystkich sił i tu już, można powiedzieć, odzyskał w pełni zdolność do kierowania ogromną machiną wojenną, którą trzeba było raz jeszcze podnieść do walki, by ocalić państwo polskie. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Czy Zachód wiedział o tym, że termin polskiego uderzenia wyznaczono na 16 sierpnia, no bo po tym słynnym rozkazie, o którym pan. Powiedział o podpisaniu go 6 sierpnia. Dwa, trzy dni później na konferencji brytyjsko-francuskiej Lloyd George i przedstawiciele wojska francuskiego, omawiali warunki rozejmowe dla Polski przedłożone w Londynie przez szefa delegacji sowieckiej Lwa Kamieniewa. Wróćmy jeszcze na chwilę do misji międzyalianckiej tej na czele z Lordem Dabernonem i Maximem Weigandem. Otóż po to ona została także wysłana, żeby zorientować się w sytuacji Polski, zorientować się także w zamiarach sowieckich na miejscu w Warszawie. Z trasy tej misji, która prowadziła z Paryża przez Pragę czeską do Warszawy, można powiedzieć, taki bezpośredni, zaufany wysłannik Lloyda George'a, sekretarz rządu brytyjskiego, Sir Maurice Hankey, raportował swojemu patronowi, jak wygląda ta sytuacja w jego oczach. I był to raport druzgocący dla Polski. Maurice Hankey przekonywał Lloyda George'a, że nie warto w ogóle Polsce pomagać, ponieważ ta po pierwsze zasłużyła na swój los, po drugie nie jest państwem, które może się utrzymać na mapie. I w tym samym duchu przekonywał no nie tylko Hankeja, ale także pozostałych członków misji międzyalianckiej bardzo intensywnie prezydent Czech, Tomasz Garik Masaryk. Jeśli Czechy kiedykolwiek zachowały się w sposób bardzo zły dla Polski, to właśnie w tym momencie, bo premier czeski Beneš i właśnie prezydent Masaryk robili wszystko, by przekonać misję międzyaliancką że Polski nie warto w ogóle już ratować. Prezydent Masaryk ogłosił wręcz blokadę Polski, a więc niemożliwość transportów wojskowych z pomocą dla Polski przez granicę Czechosłowacji. Ogłosił także taką blokadę sanitarną, tak jakby Polska była krajem zadrżumionym. Po prostu założył w sposób niesłychanie naiwny i perfidny jednocześnie Masaryk, że Polska jest już stracona, a bolszewicy oczywiście nie będą przechodzili dalej przez Karpaty, jak już Polskę zdobędą, tylko Polskę Sowietyzują i dobrze jej tak. W skrócie mówił Masaryk, natomiast Czechosłowacja będzie znakomitym partnerem dla Związku Sowieckiego. No, perfidia jest tutaj oczywista, a naiwność nie mniej oczywista, jeśli czyta się wymianę korespondencji wtedy między Stalinem, który był komisarzem politycznym frontu nacierającego na Lwów, frontu południowo-zachodniego, a Leninem i pozostałymi członkami Politbiura. Lenin się dopytywał, no jak tam idzie zdobywanie Lwowa, czy mamy szansę w tej chwili na podbój Europy, a Stalin odpowiadał, że właśnie jest to doskonały moment, żeby podbić nie tylko Polskę, ale właśnie Czechosłowację, Austrię, Węgry, Rumunię zlikwidować. Wręcz pisał tak w swojej depeszy z 24 lipca 2020 roku, czyli dokładnie w tym momencie, kiedy u Masaryka siedzieli przedstawiciele misji międzyaliackiej zaś możemy śmiało dojść, pisał Stalin, aż do Włoch, siłami naszego, czyli tego frontu, w którym on był, frontu południowo-zachodniego, zaś front zachodni tuchaczewskiego miał iść na Niemcy, do Berlina. To nie było natomiast jasne dla wysłanników misji alianckiej. Oni zakładali tak jak Masaryk. O tym mówił także Lord Dabernon wtedy, a nie w swojej książce, gdzie udawał wielkiego przyjaciela Polaków, w 1920 roku Lord Abernon mówił, że chociaż żal mu Polaków, to jednak realnie można oprzeć obronę Europy dopiero o Niemcy. A więc trzeba raczej pomóc Niemcom walczyć z bolszewikami, a Polska cóż jest stracona. Czyli niech się Polska wykrwawi, załatwi sama sprawę. Tutaj takim momentem kulminacji był 10 sierpnia. Kiedy w parlamencie brytyjskim odbywała się wielka debata nad tym, no właśnie, co zrobić sytuacją, w której armia bolszewicka dochodzi do Warszawy, a przypomnijmy, państwa zachodnioeuropejskie przyjęły zobowiązanie udzielenia pomocy Polsce, kiedy Armia Czerwona przekroczy Bóg. Armia Czerwona już nie tylko przekroczyła Bóg, ale była nad Wisłą, gdzie od północy próbowało okrążyć stolicę Polski, Tucha Czeskim. A więc powinna Wielka Brytania teraz uruchomić pomoc dla Polski. Ale właśnie wtedy, 10 sierpnia, w loży dla najdostojniejszych gości w parlamencie brytyjskim siedział lew kamienie, w druga osoba w państwie sowieckim, po Leninie, delegowany przez biuro polityczne Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików do dialogu z Lloydem George'em o nowym porządku europejskim. I Lloyd George z zachwytem przyjmował tę perspektywę. Za chwilę zrobimy wspaniałą konferencję z udziałem właśnie Kamieniewa, i będziemy dyskutować o nowych granicach w Europie. Liczył właśnie tak, jak o tym mówiłem, że bolszewików uda się zatrzymać na granicy Niemiec. Czy to znaczy, że w brytyjskim parlamencie przedstawiciel Rosji kamieniew decydował, czy stawiał warunki Anglikom i aliantom? Właściwie tak to wyglądało. Tak w przemówieniu swoim wygłaszanym wtedy w parlamencie Lloyd George mówił, że właśnie dochodzi do niego informacja, że przedstawiciel rządu sowieckiego, czyli Kamieniew, będący obecny na posiedzeniu, ma w ręku propozycję dla Polski, na którą Wielka Brytania powinna zareagować. Zwołał posiedzenie swojego gabinetu Lloyd George specjalnie, żeby rozważyć tę propozycję, ale dopuścił do niej, do tego posiedzenia wyłącznie zwolenników polityki sprzedania Polski. Churchill, który był jedynym członkiem gabinetu Lloyda George'a, który sprzeciwiał się tej polityce ustępstw wobec bolszewików, nie został wpuszczony na to posiedzenie. Dosłownie tak no brutalnie już próbował przeforsować swoje stanowisko Lloyd George zgody na likwidację Polski. Wyszedł z tego posiedzenia i przedłożył parlamentowi decyzję, uważamy, że warunki pokojowe Moskwy dla Polski są dobre. A jakie to były warunki? Po prostu sowietyzacja Polski. Zamiast Armii Polskiej 50-tysięczna milicja ludowa, czyli sowiecka siła zbrojna, zamiast możliwości obrony suwerenności Polski, polskie siły zbrojne, a więc nawet ta milicja ludowa powinny cofnąć się 50 kilometrów na zachód od zajmowanych obecnie stanowisk, czyli no gdzieś w Poznańskie miałyby się wycofać. Prawda? Czyli krótko mówiąc, cała Polska oddana w ręce sowieckie, i Lloyd George mówi, to są dobre, uczciwe warunki dla Polski. Rząd jego królewskiej mości proponuje rządowi polskiemu przyjąć te warunki i nie udzieli Polsce żadnej pomocy. To stało się 10 sierpnia. Francuzi oburzeni tą decyzją, bo Francja nie podzielała tego stanowiska W proteście przeciwko stanowisku Wielkiej Brytanii uznali wtedy białą Rosję generała Wrangla na Krymie, by podkreślić, że są gotowi walczyć przeciwko bolszewikom. I nie zapominajmy, Francuzi wysłali rzeczywiście kilkuset oficerów, blisko tysiąc oficerów, którzy stanęli obok polskich żołnierzy latem XX roku, nie jako osobna siła zbrojna, ale dodając ducha samą swoją obecnością. Wśród nich był młody, bardzo wysoki kapitan Charles de Gaulle. Rada Obrony Państwa rozpoczęła także dyplomację pokojową, bo do kwatery Tuchaczewskiego w Mińsku został skierowany przedstawiciel Polski. Czy to miało jakiś sens? Podjęcie rokowań rozejmowych z Rosją Sowiecką było jednym z warunków tej właśnie noty ze SPA z 10 lipca. Krótko mówiąc, Polacy mieli wykazać się intencjami zawarcia rozejmu, i w tej sytuacji na ofertę sowiecką, by takie rokowania rozpocząć w miejscu najbardziej niesprzyjającym dla Polski, bo na bezpośrednim zapleczu nacierającego frontu sowieckiego, czyli w Mińsku już zajętym przez oddziały Armii Czerwonej, Polska musiała odpowiedzieć pozytywnie. Oczywiście Piłsudski zgadzając się na to jako naczelnik państwa, zakładał, miał nadzieję, że będzie to raczej rozmowa. Formalna, że i tak za chwilę rozstrzygnie o wszystkim starcie militarne, a nie żadne rozmowy pokojowe. Bolszewicy w Mińsku dyktowali polskim wysłannikom takie same warunki, jakie przedstawili w Londynie, to znaczy faktycznie sowietyzacja Polski. Polacy starali się zwlekać odcięci całkowicie od Warszawy, odcięto ich komunikację w placówce mińskiej negocjacyjnej. O wszystkim miało zdecydować to, czy Warszawa będzie zdobyta przez Armię Czerwoną, czy też Warszawa się obroni. Wokół Warszawy zaciskała się pętla. Na przedpolu stolicy koncentrowały się wojska wokół Radzymina, Osowa. Sytuacja była dramatyczna co najmniej już od samego początku sierpnia, kiedy no właśnie wydawało się, że nic nie może zatrzymać. Armii Czerwonej, dowodzący frontem zachodnim, tym najważniejszym dla natarcia na Polskę, Tuchaczewski, postanowił wtedy pójść śladami rosyjskiego feldmarszałka Paskiewicza, który w 1831 roku, zwalczając powstanie listopadowe, wykonał manewr obchodzący Warszawę od północy. I tym razem chciał powtórzyć ten manewr tuchaczewski po to, aby odciąć ewentualną pomoc dla Polski, która mogłaby nadejść od zachodu. Liczył, że okrąży Warszawę przez Płock, Płocławek na północy i później spadnie na stolicę Polski od zachodu, a nie od wschodu. Tak by z Wielkopolski, jeśli tam uformuje się jakaś armia, wiadomo było, że formuje się dodatkowe wojsko polskie, które... No, byłoby gotowe bronić się dalej, właśnie na terenie Poznańskiego, na terenie Wielkopolski. Powodzenie planu Tuchaczewskiego sprawiłoby, że tego rodzaju pomoc idąca od zachodu nie mogłaby już Warszawy uratować. Oprócz tego Tuchaczewski skierował część swoich sił do frontalnego ataku na Warszawę, właśnie od wschodu, a więc przez Radzymin, przez Ossów i tam toczyły się najzaciętsze boje. Równolegle, i o tym także nie możemy zapominać, postępowała Armia sowiecka na południu, tam gdzie komisarzem był Stalin. I ta armia stawiała sobie za cel zdobycie Lwowa. Na szczęście, powiedziałbym, to oczywiście tragedia dla obrońców tego miasta, ale szczęście dla Polski, że Stalin jako niezwykle ważna politycznie osoba przekonał dowódcę Frontu Południowo-Zachodniego, Aleksandra Jegorowa, by ten nie posłuchał rozkazów płynących z Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej, a rozkazy te mówiły, że front południowo-zachodni powinien skupić się jednak nie na Lwowie, tylko w tym decydującym momencie wysłać część, dużą część swoich sił na Warszawę. Gdyby Stalin posłuchał tego rozkazu, to no, los Warszawy mógł być przesądzony. A więc Stalin w pewnym sensie, mówię to oczywiście z pewną ironią, pomógł uratował, Polsce tak, w bo jego ambicją było zdobyć swoje wielkie miasto. Tuchaczewski będzie miał Warszawę, a ja co, z pustymi rękami zostanę? Dlatego Stalin, dopóki nie zdobędzie Lwowa, dopóty nie oddeleguje z frontu południowo-zachodniego żadnych sił na pomoc Tuchaczewskiemu w walce o Warszawę. Ale pod Lwowem zatrzymali go bohaterowie z zadwórza. Pamiętajmy o tym prawdziwym polskim Termopile, bo tak jak w Termopile zginęło 300 Spartan, zatrzymując najazd wojsk perskich. Tak pod zadwórzem, na przedpolu Lwowa, zginęło 318 obrońców. Wszyscy zostali, praktycznie prawie wszyscy, zabici. Kilkunastu popełniło samobójstwo przed rozsiekaniem przez bolszewików. I to byli w większości uczniowie, gimnazjaliści i studenci. Spowolnili natarcie Stalina. I dzięki temu Lwów nie został zdobyty, a Stalin dopiero w połowie sierpnia zdecydował się właśnie zgodzić na oddelegowanie części sił na pomoc Tuchaczewskiemu. Ale to już było za późno. W międzyczasie już ruszyła wielka operacja Piłsudskiego, uderzenia w bok rozciągniętych bardzo linii Tuchaczewskiego. Właśnie z nadwieprza od południa rozciął linie komunikacyjne atak Piłsudskiego prowadzony przez niego osobiście od 16 sierpnia siły sowieckie i całkowicie zdruzgotał plan Tuchaczewskiego zdobycia Warszawy oczywiście także ogromną zasługę w powodzeniu planu Piłsudskiego mieli ci żołnierze, którzy wykonywali trudniejsze, mniej wdzięczne zadanie, po prostu obrony Warszawy przed trwającym wciąż naporem sowieckim i tutaj szczególne zasługi mieli żołnierze Piątej Armii generała Sikorskiego, to były naprawdę dni największej chwały generała Sikorskiego, a także zwykli żołnierze, ci, którzy bronili Radzymina przechodzącego z rąk do rąk i ci którzy walczyli o położone kilkanaście kilometrów na południe Ossów, tam gdzie zginął wspierający duchowo ochotników, także gimnazjalistów, studentów, harcerzy z Warszawy, ksiądz Ignacy z Skorupka, tej decydującej o losach Warszawy bitwie. Ale bitwa została wygrana i jak nie musieli wracać spod Warszawy, z probostwa w Wyszkowie, gdzie osiedli chwilowo, Przeznaczeni do rządu w Warszawie sowieccy delegaci do rządzenia tą nową sowiecką gubernią. No właśnie, podążali za frontem bolszewickim. Byli gotowi do startu. Tak, 23 lipca już został utworzony tak tzw. tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Z Podwyżkowa musieli uchodzić jak niepyszni, kiedy tylko Piłsudski zdruzgotał impet ofensywy tułaczewskiego. Sukces Polski w bitwie warszawskiej, propaganda niemiecka przekuła w naszą porażkę, rozpowszechniała pogłoski o upadku Warszawy. Po co? I to kilka dni po zwycięstwie. Dla Niemiec zagrożenie Polski było bardzo ważne i rodziło pewną pokusę, można powiedzieć, wśród polityków niemieckich, a może zawrzeć strategiczny sojusz z Rosją Sowiecką, co zresztą wysłannik sowiecki w Berlinie, Wiktor Kopp, proponował. Ale Niemcy obawiali się jednak, że byłaby to ryzykowna gra, bo sprzymierzenie z Rosją Sowiecką oczywiście zantagonizowałoby Niemcy z państwami zachodnimi. Dlatego ograniczyli się do kibicowania Armii Czerwonej w jej walkach przeciwko Polsce i do udzielenia pośredniej pomocy Armii Czerwonej. Tą pośrednią pomocą była zgoda na przechowanie niejako ponad 50 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy po klęsce w Bitwie Warszawskiej schronili się w Prusach Wschodnich, ale Niemcy pozwolili im następnie opuścić Prusy Wschodnie i dołączyć z powrotem do Armii Czerwonej, co było rzecz jasna sprzeczne z prawem wojennym, bo żołnierz, który składa broń na terenie państwa trzeciego, jest internowany i może opuścić ten kraj swoje miejsce internowania dopiero po skończeniu wojny. Niemcy nie byli zainteresowani osłabieniem Armii Czerwonej, dlatego pozwolili tym dziesiątkom tysięcy czerwonoarmistów z powrotem dołączyć do Armii Czerwonej we wrześniu 2020 roku. Chodziło im oczywiście o plebiscyt, który odbywał się w lipcu właśnie, najpierw na terenie Armii Mazur i Powiśla, ponieważ odbywał się w momencie największego powodzenia Armii Czerwonej, wypadł bardzo źle dla Polski, zaledwie osiem gmin na Powiślu głosowało za przyłączeniem do Polski, a cała reszta ogromnego obszaru plebiscytowego przypadła Niemcom, ale Niemcy wiedzieli, że za chwilę będzie Następny plebiscyt, następne rozstrzygnięcie dotyczące jeszcze ważniejszej dzielnicy, a mianowicie Górnego Śląska. Im bardziej Polska przegrywa, im bardziej jest zagrożona przez bolszewików, tym większa szansa, że również cały Śląsk przypadnie w plebiscycie Niemcom. O to Niemcom chodziło, by przywrócić granicę sprzed I wojny światowej, granicę rozbiorową między Rosją a Niemcami, zlikwidować państwo polskie. Mówił pan o antypolskiej postawie prezydenta Czechosłowacji Masaryka. A jakie jest znaczenie w tych trudnych dla Polski momentach sierpnia miała pro-bolszewicka postawa Litwy? Ono nie miało istotnego znaczenia, zachowanie rządu litewskiego dla Polski, dlatego że Litwa oczywiście nie dysponowała żadnymi istotnymi siłami militarnymi, które mogłyby wesprzeć bolszewików. I Litwa zgadzała się niejako naturalnie na układ z bolszewikami, skoro ci dawali im Wilno. Powiedzmy może nie tylko o negatywnych postawach wobec Polski, ale o postawach pozytywnych, o tych wobec których mamy pewien dług wdzięczności. Jednak Francuzi, a przede wszystkim premier Francji Alexandre Millerand robił tyle ile mógł w tak niesprzyjającej dla Polski sytuacji, by jednak uruchomić transporty do Polski z bronią. Tyle, że były one blokowane przez niemieckich dokerów w Gdańsku, przez brytyjskich dokerów w portach brytyjskich i przez Czechów na granicy polsko-czeskiej. Udało się przebić przez tę blokadę i wykonać bardzo ważny transport amunicji dla Polski dzięki pomocy Węgier. Węgry zaoferowały także dużą pomoc swojej kawalerii, wciąż jeszcze istniejącej dla Polski, ale tej oferty Polska nie mogła przyjąć, bo po prostu państwa zachodnie nie zgadzały się na jakąkolwiek akcję Węgrów, bo nie chciały wzmocnić Węgier, krótko mówiąc, państwa zachodnie. Niemniej transport z amunicją do Polski z Węgier dotarł i odegrał swoją rolę w dalszych etapach wojny z bolszewikami, powinniśmy pamiętać. Historia żywa